Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc, Jezus jest Panem. O, aleluja, powietrzne czasy, królem królów jest. Jezus zwyciężył, Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany. Złamał śmierć i moc Jezus jest Panem Alleluja po wieczne czasy Królem Królów jest Jezus jest, Jezus jest Panem Jezus jest Panem Jezus jest Panem Jezus jest Panem Tylko Jezus jest Panem Jezus jest Panem On jest Panem Ziemi ten. Jezus jest Panem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 On jest Panem ziemi tej Jezus zwyciężył To wykonało się Szatan pokonany Jezus mam śmierć śmierci moc Jezus jest Panem O Alleluja Po czasy Królem Królów jest Jezus jest Panem Jezus jest Panem